Dziennik pokładowy. Wpis trzeci. Witam Was w kolejnym wpisie mojego autorskiego podcastu Dziennik pokładowy, w którym y, tradycyjnie opowiem coś, coś nowego, coś ciekawego o science fiction. Było już wcześniej o, y, dwa podcasty wcześniej o książce, jeden, y, jedną audycję wcześniej o komiksie. Teraz przydałoby się powiedzieć coś o filmie albo jakimś serialu, prawda? Otóż y, niekoniecznie. To znaczy, owszem, będzie, ale nie tym razem. Tym razem opowiemy sobie o, uwaga, muzyce. Jak muzyka może być science fiction? Kiedyś miałem na swoim blogu małą dyskusję o tym, czy muzyka może być steampunkowa. Przekonywano mnie, że nie. Okazało się, że tak. Ja w końcu obstawałem, że o tak i oczywiście wyszło na moje, jak zresztą zazwyczaj. Nie chwaląc się oczywiście. Ale w każdym razie, wracając do science fiction, chociaż steampunk też jest oczywiście yy, odłamem science fiction, Choć może być też odłamem fantazji, jeśli wpleciemy w te wszystkie kotły i y, parowe jakieś rury i inne ze, koła zębate. Jeśli wpleciemy w to wszystko y, magię, to oczywiście steampunk może być jak najbardziej podgatunkiem fantazy. Choć wtedy to się jakoś nazywa, nie wiem, jakoś y, magic steampunk, coś takiego, nie wiem. Wymyślanie tych wszystkich podgatunków, subgatunków, postgatunków, protogatunków to już jest nie na moją głowę. Ja jestem prostym człowiekiem, ja mam science fiction, mam fantazy, mam horror, no i tam parę jeszcze ciekawszych odłamów: takich jak cyberpunk, czy nie wiem. No, czy choćby steampunk. No, ale znowu zbaczam w gąszcz niepotrzebnych dygresji, podczas gdy powinienem przejść do meritum, to znaczy do yy, tematu głównego dzisiejszej audycji podcastowej, Czyli do twórczości y, holenderskiego muzyka neoprogresywnego, multi-instrumentalisty, multi kompozytora, y, twórcy metalu progresywnego, y, Ariena Antoniego Lukasena. Jest to y, człowiek, który ma przeszło 2 metry, chodzi z Holandii i nagrywa muzykę y, w, w, najczęściej w formie album, albumów koncepcyjnych, to znaczy takich, które łączy, w których wszystkie utwory nie są dobrane randomowo, czyli losowo, ale w których połączone są pewnym y, jednym konceptem. Najczęściej są to y, tak zwane opery rockowe, czyli y, płyty, y, krążki, które opowiadają, y, kolejne piosenki opowiadają pewną zwartą, mniej lub bardziej zwartą historię, Aczkolwiek zdarzały się też y, kompilacje piosenek powiązanych tematycznie, bez y, fabuły. Co jest bardzo ciekawe, y, głównie chciałbym się skupić w tym momencie na jego y, sadze y, oper rockowych, Eryon, która jest no, dla mnie jedną z najlepszych opowieści science fiction, jakich y, kiedy, no, kiedykolwiek doznałem, a to z tego powodu, że jest oryginalna i można w niej znaleźć więcej ciekawych rzeczy niż w jakimś kolejno-taśmowo produkowanym, nie wiem, Prometeuszu czy innym filmie Michaela Beya. No cóż, Arjen, może jeszcze krótko o owej osobie, owej personie. Arjen jest... no, pochodzi z Holandii, urodził się w 1960 roku, i od zawsze interesował się science fiction, a także muzyką. No i te dwa, te dwie jego pasje dały połączenie w całej jego twórczości, gdzie doprawdy trudno znaleźć y, jakąś, y, jakiś przejaw twórczości Ariena y, bez zawartego w tym, w nim, no znowu pokręciłem. No, w każdym razie chciałem powiedzieć, iż y, trud, Arjen, zawsze jeśli Arjen w coś się angażuje, to na pewno znajdziemy tam science fiction w mniejszym bądź większym stopniu ale no, na pewno. No i... Doszło do tego, iż w, w połowie lat 90-tych y, Adrian Anthony Lucasen nagrał y, wespół z zaproszonymi, doraźnie pościąganymi y, znajomymi, gośćmi y, płytę, która była pierwszym tomem, czy też pierwszą częścią, jego epickiej sagi Ereon. Y, y, owa płyta miała na imię... <śmiech> nie, oczywiście, płyta nosiła tytuł The Final Experiment, Swoją drogą, to bardzo ciekawe, jak rzeczy z Final w tytule okazują się bardzo często początkami bardzo długich sag. Przywołajmy tu choćby Final Fantasy, ale to tak, na marginesie. W każdym razie, The Final Experiment opowiadał historię o barda imieniem Eron, który żyjąc w czasach arturiańskich doświadczył wizji zsyłanych mu przez ludzi z przyszłości, Dodajmy z postapokaliptycznej przyszłości wyniszczonej y, wojną i y, no, z typowymi ludzkimi przejawami konsumpcjonizmu i y, braku poszanowania natury w każdym razie Ziemia jest spalona nocna y, ludzie jest to rok y, 2086 w uniwersum Eron. ludzie w Desperacku szukają jakichkolwiek szans na przeżycie i dlatego wysłali tak zwaną czasową telepatią przekaz do ludzi z przeszłości, nie wiedzieli gdzie on trafi, to był y, longshot strzał na ślepo i trafiło właśnie na y, ociemniałego barda, historia jest dość mocno wzorowana na słynnym y, micie osjańskim pewnie jak ktoś się bardziej interesował epoką romantyzmu, nie tylko w Polsce to kojarzy ów y, mit, fejkowy co prawda y, tak naprawdę Zmyślony, ale no, nie zbaczajmy za bardzo w y, polonistyczno-filologiczne dywagacje. W każdym razie, y, niewidomy Eryon wstąpił na. Został wygnany ze swojej wioski, kiedy przepowiadał ludziom przerażające to co, ich, to, co czeka ich potomków w przyszłości, przerażające wizje, których sam doświadczał. Ruszył na dwór króla Artura i w zamku Camelot próbował przekonać. Y, Rycerzy Okrągłego Stołu nie, ponieważ oni akurat wtedy zapędzili się po grala. Próbował przekonać tych, którzy pozostali, iż y, jest w tym coś więcej, w tych jego wizjach. No i cała opera rockowa była taka bardzo zwarta, bardzo y, nasycona, przesycona bardzo tymi dźwiękami, zarówno folkowymi, elektronicznymi, jak i metalem, y, jak i lżejszym trochę rokiem. Y, miała taki bardzo charakterystyczny rys, który Arjen rozwijał w kolejnych albumach z serii Eryon, no a sam Eryon no cóż, umarł, kiedy oberwał fireballem od Merlina, co nie przeszkadzało mu jeszcze pośmiertnie zaśpiewać dwie czy trzy piosenki. Historia z The Final Experiment to właśnie historia o nieporozumieniu, o tym jak ludzie nie potrafią się ze sobą porozumieć, tak jak nie potrafili się porozumieć ludzie w przyszłości, wskutek czego wywołali głupią, niepotrzebną wojnę tak jak ludzie z przyszłości już po tej wojnie nie potrafili porozumieć się z Ereonem zsyłając mu wizje, których on nie rozumie no i tak jak Merlin nie mógł się porozumieć z Ereonem gdyż uważał go za oszusta historia jest no, w sumie prosta ale właśnie przesiąknięta takimi emocjami Arien tu pokazał swoje y, pierwsze fascynacje choć ta płyta bardzo różni się od kolejnych opowieści zarówno jeśli chodzi o y, warstwę muzyczną która jest taka bardziej surowa, mniej dopracowana jak i warstwę popularną, ponieważ jest to jedyna y, płyta z serii Eryon, która ma w sobie jakieś elementy fantazy. Pozostałe opowieści snute y, w ramach y, tej epickiej sagi są czystym science fiction. No w każdym razie skończył się Eryon. Rok później Arjen wydał płytę y, pod tytułem Actual Fantasy, która była y, drugą częścią jego y, sagi Eryon i to ciekawostka, ta płyta jest... w sumie jest, ona jest uznawana za najgorszą z całej siedmioczęściowej sagi, jeśli dobrze liczę. No, te, Z tymi obliczeniami może być różnie, o czym jeszcze wspomnę później. W każdym razie actual fantasy jako jedyna nie miała fabuły. Była właśnie albumem koncepcyjnym. Każda piosenka opowiadała pewną historię oddzielną, autonomiczną, niepowiązaną z niczym innym dość często oparta na jakichś książkach bądź filmach, które Arin gdzieś tam przeczytał albo obejrzał, co było ciekawym doświadczeniem, ale właśnie najbardziej to zawieszenie w próżni zaszkodziło actual fantasy. Choć sama płyta nie była zła, ale z tym można oczywiście polemizować, bo są różne gusta była najbardziej chyba elektroniczną, taką przesyconą też z tymi syntezatorami, Ariane uwielbia właśnie używać tych y, syntezatorów, przy czym y, może się to podobać, a może się nie podobać, zależy jak się ktoś odnosi właśnie do tej tradycyjnej muzyki rockowej, do tych pierwszych y, no, do pierwszych y, prób tworzenia rocka i metalu do tych dziadków tej y, y, muzyki rockowej, takich jak y, no, nawet jak Beatlesi, nawet jak y, Led Zeppelin y, Rolling Stonesi no słychać tam też bardzo dużo Pink Floydów co jest miłe dla ucha w niektórych piosenkach no i Action Fantazji y, uznana jest za najgorszą ale ja ją dosyć lubię jak na cały, patrząc całościowo ma kilka ciekawych momentów i y, dwa lata później Arjen postanowił zrobić coś z jeszcze większym rozmachem kolejną część y, sagi Ereon Oczywiście po drodze tam były jego inne projekty, czy to się gościnnie udzielał w innych albumach koncepcyjnych innych autorów, czy to tworzył własne serie odpryskowe, o których jeszcze będę opowiadał. W każdym razie Into the Electric Castle, czyli dwupłytowa wyprawa do elektrycznego zamku, jest pewnym przełomem jeśli chodzi o sagę Ereon. Po raz pierwszy pojawiały się tam wątki, które... No, odegrają bardzo dużą rolę w kolejnych częściach. Cała fabuła opiera się na y, piątce czy szóstce bohaterów, którzy zostali rzuceni w miejsce, pozbawione miejsce, które nie jest miejscem, w czasie, który nie jest czasem. Nie wiadomo, gdzie oni są. Wiadomo, iż jakaś istota, która nazywa sama siebie Forever, y, chce zmusić ich do podróży w, w stronę elektrycznego zamku. Jest to bardzo surrealistyczna opowieść yy, przesiąknięta metafizyką, która no, jest czasem nużąca, czasem yy, ta pytań nie, nie może udźwignąć tej metafizyki, którą na siebie wzięła i jest też niestety potraktowana dość yy, powierzchownie, dość yy, w miałkim, bardzo miałkim stopniu. Aczkolwiek yy, sama koncepcja ludzi z różnych czasów, bo mamy tam i barbarzyńce, i Highlandera. Tak, tak jak nieśmiertelny. I mamy tam rycerza. Potem z wiktoriańskiego. Nie, nie wiktoriańskiego, przepraszam. Z arturiańskiego. Y, z arturiańskiej legendy. I mamy człowieka z przyszłości. Mamy współczesnego hippisa. No, so, jest Indianka, jest y, Egipcjanka. Bodaj jeszcze jest jeszcze jeden Rzymianin. I to już chyba są wszyscy bohaterowie tej opowieści którzy zmuszeni są podróżować przez niesamowite obszary tego miejsca, które nie jest miejscem, przez most, tęczo, przez tęczowy most, przez zamkową halę, przez nie wiem, gabinet luster, ogród emocji, to jest naprawdę podróż rodem z nie wiem, Iliady czy Odysei, taka podrasowana, współczesna Odyseja. To mi się bardzo podoba. Takie y, pierwotne podejście do kreowania opowieści. No Nie wszyscy przeżywają tę podróż. Niektórzy giną wcześniej, niektórzy później. Y, w każdym razie no, jest to jedna z moich ulubionych płyt. Jak już wspominałem, y, płyt. właściwie jest to wydanie, wydawnictwo dwupłytowe. Jest to jedna z moich właśnie ulubionych części Sagi Elon. Pojawia się w niej właśnie Forever, z rasy Forever of the Stars, From the Stars, no jakoś tak w każdym razie, Forever of the Stars, tak, spojrzałem właśnie w moje notatki, yy, przedstawiciel rasy, która stworzyła ludzkość. Pojawia się też yy, wspomniany już Hippies, który yy, też odegra pewną rolę w dalszych płytach, choć już nie pod tym imieniem. Ale do tego jeszcze przejdziemy. W każdym razie, no, jest to powszechnie uznawana za najlepszą część sagi. Yy... Aczkolwiek są. Trudno to określić, ponieważ każda część jest właściwie inną opowieścią, które są połączone fabularnie. Aczkolwiek można je słuchać też oddzielnie i niczego nie stracić. Ale jeśli słucha się je jedno po drugiej, to właśnie. Można doświadczyć tej wspaniałej opowieści wielowątkowej, wielopoziomowej, wielopłaszczyznowej. No, into the Electric Castle też jest podobnie jak The Final Experiment, opowieścią o niezrozumieniu. Ludzi, którzy nie potrafią ze sobą współpracować, ponieważ są z różnych czasów, z różnych miejsc i w końcu giną, ponieważ no, nie są w stanie się ze sobą... nie są w stanie stworzyć drużyny, która by się rozumiała, która by się wspierała nawzajem, dlatego... Prześcigają się, kłócą ze sobą. Te partie wokalne, jakie wykonują y, ak, y, piosenkarze wcielający się w poszczególne postaci, właśnie są bardzo przejmujące, gdyż o, te wszystkie postacie się ze sobą kłócą. Nie wiedzą, co się dzieje tutaj. Y, Futureman, czyli człowiek z przyszłości, mówi, że to jest jakiś hologram. Y, rycerz z kolei wrzeszczy, że jakieś duchy go nachodzą. No Z całą pewnością ten surrealizm jest bardzo głęboką, no, bardzo wielką, naprawdę wielką zaletą tego albumu ale przechodzimy już do roku 2000, do roku 2000 kiedy wyszła y, swoista dylogia zawarta w Eryonie w sadze Eryon Universal Migrator opowiada ona o ostatnim żyjącym człowieku we wszechświecie, który powoli dogorywa na, y, y, na Marsie w bazie y, stacji kolonijnej na Marsie jak pamiętamy z poprzedniej y, części, właśnie Ziemia jest zniszczona po roku, 10, nie, po roku 2084, kiedy głupia wojna właściwie zmiotła całe życie z powierzchni Ziemi. I ostatni człowiek, y, powoli kończy się tlen, jest już y, zmęczony życiem, dlatego wchodzi w tytułowy universal nie, nie w tytułowy. Universal Migrator jest czymś innym. Wchodzi w urządzenie zwane Dream Sequencer'em. Jest to, jeśli komuś nie obca jest, gra komputerowa Assassin's Creed. Jest to coś w rodzaju animusa, w którym główny bohater może śledzić poczynania swoich przodków, odtwarzać je za pomocą swojej pamięci genetycznej. No i bohater podłącza się do tego urządzenia. I zaczyna śledzić losy najpierw swojego ojca podczas właśnie tej wojny, która zniszczyła całą Ziemię, potem yy, przenosi się na Marsa, nie, nie na Marsa, na Marsie oczywiście jest od samego początku, przenosi się na Księżyc podczas właśnie kiedy pierwsi ludzie postawili stopy na Księżycu, potem przenosi się coraz bardziej yy, w tył, wstecz, w głąb linii czasu aż do samych początków do zarania ludzkości. Do swojego pierwszego małpiego przodka. Tak. Yy, I to jest pierwsza płyta. Taka bardzo melancholijna, smutna, yy, ciężka. Choć yy, nie mam tu na myśli ciężkich brzmień, tylko ciężką atmosferę. Bardzo właśnie progresywna. Z kolei druga część tej yy, dylogii. Universal Migrator Part 2. Flight of the Migrator. Właśnie opowiada nam o tym, czym jest tytułowy Universal Migrator, a jest nim dusza Wszechświata. Główny bohater cofa się, przeciąża system i cofa się coraz bardziej yy, w łąc czasu, już yy, w odrywaniu od swojej linii genetycznej. Yy, dociera właśnie do samego zarania Wszechświata i łączy się z duszą, yy, z której, yy, która eksplodowała podczas Wielkiego Wybuchu, tworząc nas, nasz Wszechświat. No jest, jest to bardzo mistyczne podejście które łagodzi nieco bardzo ciężkie, ostre brzmienie tej drugiej części tej małej dialogi Erona. No i jest płyta z gigantycznym rozmachem nagrana. Jest wielu zaproszonych gości. No, o tym jeszcze po wspomnę pod koniec. Później Arien wydał y krótką kompilację y tego, co udało mu się nagrać do tej pory. Ereonaults Only czyli nowe utwory, nie, stare utwory w nowych aranżacjach z nowymi wokalistami. Nie, nie pojawiło się tam nic nowego. Na kolejną płytę musieliśmy czekać aż 4 lata, do 2004 roku. I Arian znów zaskoczył, ponieważ yy, jego płyta, kolejna część, piąta czy szósta, część sagi Ereon, piąta czy szósta, zależy w jaki sposób liczymy, ponieważ y, czy liczymy Universal Migrator jako jedną płytę, czy jako dwie, były wydawane autonomicznie. Za pierwszym razem, za drugim razem były już połączone. No, trochę wprowadza to zamieszania, ale wracajmy do Human Equation. Y, kolejna, chyba moja ulubiona płyta, taka najukochańsza, y, co zaskakujące, y, nie, jest, nie opowiada historii science fiction. Jest to opowieść mężczyzny, który... W niejasnych okolicznościach ulega wypadkowi samochodowemu i na 20 dni pogrąża się w śpiączce, podczas której nawiedzały go wizje jego całego życia, a także jego własne uczucia, które uległy spersonifikowaniu, każde z silniejszych uczuć, jakie w sobie nosi, jakie kłębią się w jego duszy, dostało własny głos, własną osobowość, i te uczucia właśnie pomagają mu dojść do siebie przejść przez swoistą terapię, która musi musi przejść, żeby wrócić, żeby wybudzić się ze śpiączki. Musi najpierw poukładać sobie wszystko w swojej duszy, w swoim umyśle. I właśnie o tym opowiada The Human Equation, które jest chyba najlepszą, naj, yy, najbardziej wszechstronną, zróżnicowaną i najlepiej zaśpiewaną częścią sagi Ereon, która dodajmy też bardzo Dość, nie, nie powiem, że dość ciśle ci, ci łączy się fabularnie z y, całą y, sagą, ponieważ było, byłoby to kłamstwo, aczkolwiek jest zakorzeniona. Y, występują tam elementy, bardzo drobne elementy, które osadza, osadzają ją w całej historii, w jej chronologii, w jej... Y, y, y, istotności, ponieważ Humanek Equation jest bardzo istotne z punktu widzenia całej sagi, choć nie zanosi się na to aż do ostatnich sekund tej opery rockowej. Polecam odsłuchać do samego końca. Tu jest fabularny na samym końcu jest rodem z szóstego zmysłu. Płyta jest bardzo właśnie taka przyziemna, empatyczna. Bohaterowie są ludzcy, to, to nie są bohaterowie z poprzednich części, czyli Eryon, który ma misję czy ci rzuceni w zupełnie oderwaną od rzeczywistości surrealistyczną wizję w Into the Electric Castle. Nie, to są bohaterowie, którzy są, żyją mniej więcej w naszej teraźniejszości, mniej więcej w naszej rzeczywistości w czasach teraźniejszych, mają swoje ludzkie problemy, swoje ludzkie słabości i szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że Arin potrafi zrobić coś takiego, myślę, no znaczy z całym szacunkiem dla tego artysty, ale nie, nie miałem pojęcia, że może tak zagłębić się w ludzką duszę. Ponieważ, powiedzmy sobie szczerze, jego poprzednie płyty, no, nie były aż tak głębokie. Choć, no w sumie na upartego niektórym można by zrobić niezłą analizę. Human, Human Equation no, jak już wspomniałem, jest jedną z moich ulubionych płyt. Właściwie y, jest wydaniem dwupłytowym, więc nie mogę mówić, że jest to moja ulubiona płyta, jest to oczywiście moja ulubiona część sagi Ereon póki co przedostatnia, ponieważ ostatnią jest wydana w 2008 roku yy, nazwana przez fanów binarku, czy albo 01, ponieważ jej pełny tytuł brzmi 01011001 czy też 01011001, jeśli wolicie po yy, angielsku yy, i jest to płyta, która definitywnie kończy całą sagę tak się przynajmniej może wydawać, ponieważ wypełnia wszystkie luki i czarne dziury i odpowiada na, wszyscy, na przynajmniej na zdecydowaną większość pytań, jakie mogły nam się kłębić w głowie podczas słuchania całej sagi. Łączy wszystkie płyty z wyjątkiem actual fantasy w jedną całość. Jest to historia istot Forever of the Stars, tak jak jeden z bohaterów Into the Electric Castle. Kos Rasty kosmitów, która y, jest na krawędzi upadku, ponieważ zatraciła własne uczucia. Y, uzupełniając swoje ciała cybernetycznymi wszczepami, czy też y, za bardzo zapatrując się na y, za bardzo zapatrując się właśnie na elektronikę, na y, postęp technologiczny, zamiast y, na introspekcję, zamiast na y, duchowość, przez co bardzo ucierpieli Y, tracąc powoli y, wolę życia zmieniając się w maszyny i postanowili ratować swoją rasę tworząc ludzi y, miksując swoje DNA i y, pomagając ludziom ewoluować no, trochę się Deniken odzywa tutaj ale w sumie nic strasznego w sumie nic bardzo denerwującego i, y, no i ludzie jak to ludzie zaczęli się sob między sobą tłuc była wojna w 2084 roku Ludzie zostali zmieceni z powierzchni ziemi. No ale został jeszcze ten jeden, jeden, ostatni, jedyny człowiek, który zmienił się w Universal Migrator. I to właśnie on jest tą jedyną nadzieją tych Forevers, którzy są za pomocą ludzi, od ludzi, nauczyć się uczuć. Płyta nie ma zwartej fabuły, jest to właśnie taka kronika. Nie ma ani jednego głównego bohatera. Pojawiają się za to bohaterowie poprzednich części. Przynajmniej pojawia się y, hipis z Into the Electric Castle, który tutaj y, nazwany jest Mr. L. Y, co z kolei ciekawe, Mr. L doświadcza takich samych wizji, y, jak Eryon y, z pierwszej płyty. Ponieważ, y, Merlin pod koniec właśnie The Final Experiment przewidział, iż y, jeszcze y, raz objawi się osoba mająca takie same wizje jak Elon i to jest właśnie Mr. L. I no, jak się kończy ta płyta, no nie powiem wam, ponieważ jest zakończenie naprawdę epickie. Ostatnia piosenka z y, tej rock opery trwa przeszło 12 minut, choć na Ariana nie jest to nic specjalnego. Właśnie on lubuje się w takich jamnikach, w takich długich piosenkach, co mi się bardzo podoba. Ja już odzwyczaiłem się od słuchania piosenek, które miały tam 2-3-4 minuty. Bo co to jest właściwie za piosenka? Zanim się człowiek nacieszy, to już się skończy. Piosenka się skończy, nie człowiek. Chociaż ja też się czasem kończę, jak słucham niektórych piosenek współczesnych. No nic, ale wracając do Ariena. Po stworzeniu y, sagi Ereon Arien powiedział, że być może jeszcze wróci do tego świata. I wrócił, tworząc y, solową płytę Lost in New Real Lost in the New Real o, y, kontynuującą wątek właśnie Mr. L czy też Hippisa z Into the Electric Castle i z Binarki. Otóż Mr. L y, który no, w poprzedniej płycie został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym ze względu na swoje wizje y, No nie udaje się go uleczyć dlatego naukowcy eksperymentalnie go zamrażają i bliżej niesprecyzowanej przyszłości zostaje on rozmrożony i musi sobie radzić w świecie, do którego nie jest przystosowany. No, kolejna płyta, która opowiada właśnie o tym nieprzystosowaniu, o nieumiejętności porozumienia się, to jest chyba główny wątek całego Eryona. Bardzo ciekawa płyta. Została wydana właśnie w tym roku, w 2012 roku. Już się w nią zaopatrzyłem i bardzo mi się podoba. Jest tam, oprócz historii opowiadającej o właśnie tytułowy Mr. L. Jest też całkiem sporo coverów. Welcome to the Machine na przykład zespołu Pink Floyd. Naprawdę świetny cover. Ale już nie będę się tutaj rozmieniał na drobne, nie będę przybliżał takich szczegółów. Generalnie polecam wszystkie płyty z sagi Eryon. No i Lost in the New Real jako taki spin-off, odprysk. No jak widać Aryan jest dość, był, jest dalej dosyć zapracowanym człowiekiem. Y, bardzo dużo tworzy. Jest y, naprawdę no, zapracowanym muzykiem, który y, mimo tego, iż bardzo wiele rzeczy stworzył do tej pory, to wciąż ma ten y, tego powera i y, swoją unikalną pomysłowość, która y, umożliwia mu tworzenie niezwykłych, bardzo emocjonujących y, opowieści, albumów koncepcyjnych rock-oper, a nawet pojedynczych utworów, które też potrafią zachwycić. Nie tylko jako część większej całości, ale i jako autonomiczne jednostki. Yy, swoistym, właśnie też innym spin-offem Ariona można uznać za taki jego yy, inicjatywę muzyczną Star One, yy, w której yy, Arien obracając się już w stylistyce power metalu, czy też space metalu, jak on to nazywa, dokonuje rekonstrukcji muzycznej jego swoich ulubionych filmów science fiction. Wygląda to w ten sposób, że Eryon tworzy takie mini fabuły w każdej piosence streszczające właśnie fabuły jego ulubionych filmów. I chyba na jego dwóch płytach w tym plus jednej typu live, czyli koncertowej streścił chyba wszystkie najważniejsze filmy science fiction, jakie ukazały się w ciągu ostatnich 30 czy nawet 35 lat. Począwszy od Odysei Kosmicznej, poprzez y, Obcego, czy Gwiezdne Wrota, aż do takich, y, nawet aż do, nie wiem, aż do Matrixa. Y, zdarzało mu się też pisać utwory o y, przybliżające fabułę, czy też ogólny y, no, ogólny klimat. Yy, seriali telewizyjnych, takich jak Firefly, czy też Doctor Who. Yy, Battlestar Galactica chyba nie, ale głowy nie dam, musiałbym poszperać. Yy, Blake Seven. Nie wiem, czy słyszeliście o tym yy, brytyjskim science fiction. Yy, typu space opera. Podobno dobre, ja jeszcze nie oglądałem. Mam cały czas w bliżej niesprecyzowanych planach. W każdym razie, y, Ariane stworzył właśnie Star One, w ramach których wydał... No, już wspominałem o tym trzy płyty i czy będzie coś dalej? Podejrzewam, że tak, bo Ariane'a nie da się zatrzymać w jednym miejscu za długo. Y, z jeszcze, y, jeszcze z innych ważnych jego projektów Lit Machine na razie powstała w ramach y, tego projektu jedna, jedyna płyta wydana w 2009 roku On This Perfect Day, która... Y, bardzo, co bardzo mi się podoba, Arjen kontynuuje tam y, to, co zaczął w The Human Equation. To znaczy nie ze względu fabularnego, nie mamy tam ciągu dalszego tej rock-opery, realistycznej rok opery tylko y, jest to bardziej taka głęboka i prospektywna y, opowieść o ludziach. Jako album y, wydana w formie albumu koncepcyjnego, czyli bez, bez fabuły, generalnie rzecz biorąc. Bardzo no, ciekawa i... Godna podziwu, Trochę już się rozgadałem o Arjenie i jego inicjatywach. A nie wspomniałem jeszcze o jednej. Ambion jest to y, jednorazowy projekt, w którym Arjen przerobił swoje utwory z płyty Ereon, znaczy z sagi Ereon, na y, ambient i dał je do, za do zaśpiewania Astrid Wander. Van der Wen, nie, nie wiem, jak czyta się holenderskie nazwiska, yy, która wtedy, podczas nagrywania tej płyty, miała zaledwie 14 lat. Ale power w głosie, poweru w głosie mogłoby jej zazdrościć wiele wokalistek. Yy, płyta, ta jednorazowa płyta, nosi tytuł Fate of a Dreamer. Nie wiem, yy, dlaczego projekt stanął tylko na tej jednej, jedynej płycie. Może Arjen się to przytykał z główniarą, albo nie wiem... Tak. No, w każdym razie to jest nieważne, aż szkoda, bo jak Ambientu nie lubię, tak ta płyta bardzo mi się podobała. Była taka mocno emocjonalna, także właśnie ten emocjonalny Arjen bardziej do mnie przybawia niż Arjen NERB, który tam przetwarza swoje ulubione filmy science fiction i fabuły w Ereonie. Aczkolwiek to też nie jest złe. W każdym razie Arjen Antony Lukasen Antony Lukasen, przepraszam, jest jeden z moich ulubionych muzyków, kompozytorów, multiinstrumentalistów. No, głównie właśnie ze względu na Ereona i na jego projekty poboczne, ponieważ ja uwielbiam takie eksperymenty formalne, czyli muzyka opowiadająca historię. To jest naprawdę coś dla mnie... No, bardzo mi się to podoba, to jest takie, takie moje osobiste gusta. W związku z czym bardzo chciałbym polecić yy, te płyty, yy, wszystkie, ca całą twórczość Ariena. naprawdę poszukajcie. Ja wspomniałem, nie wspomniałem jeszcze o wielu jego yy, projektach muzycznych, ponieważ Arian udzielał się w mniejszym bądź większym stopniu także w takich zespołach jak Stream of Passion, Vegavance. Yy, stworzył też solowe płyty, a to było bardzo dawno temu, jeszcze żadnej nie przesłuchałem, ale jak trochę zregeneruje mi się portfel, to mam zamiar. No, jak już wspomniałem wielokrotnie na przestrzeni tej audycji, Arjen jest artystą płodnym i zaręczam, iż każdy miłośnik prog metalu, czy muzyki progresywnej, czy muzyki eksperymentalnej, czy metalu, czy folku, czy elektroniki, czy czegokolwiek innego. Na pewno każdy znajdzie tam coś dla siebie, dlatego zachęcam do eksperymentowania z twórczością Ariena. I... No i cóż, to już by chyba było na tyle na dzień dzisiejszy. Jak wspominałem... Nie, nie będę się powtarzał. Nie będę się powtarzał. Nie będę przeciągał tego podcastu dłużej. Raz jeszcze. Polecam Erona i do usłyszenia następnym razem. Bez odbioru